Zapraszam na drugą część audycji o Arturze Conan Doyle'u i zbiorze jego opowiadań i granie z duchami. I kolejna wstawka o opowiadaniu, tym razem 28 wrzesień u mnie, czyli zaczyna się październikowa kraina na dworze, na którym jestem trochę siąpi. Fiasko w Los Amigos i herbata. Czarna, Kenia, F.O.P. Pracowałem kiedyś jako lekarz w Los Amigos. Wszyscy z pewnością słyszeli o tamtejszej wielkiej elektrowni. Miasto jest bardzo rozbudowane i otoczone dziesiątkami małych osad i wiosek, czerpiących energię z tego samego źródła. Więc elektrownia musi być niezwykle wydajna. Mieszkańcy miasta twierdzą, że jest ona największa na świecie, ale mówią to samo. O wszystkim w Los Amigos, z wyjątkiem więzienia i wskaźnika umieralności, które według nich mają być najmniejsze. I teraz uważajcie. Wobec istnienia tak potężnego źródła energii, wykonywanie wyroków śmierci przy pomocy tradycyjnego stryczka wydawałoby się zwykłym marnotrawieniem lin konopnych. Humor charakterystyczny dla opowiadań z Sherlockiem Holmesem to jest dziesięciostronnicowa historyjka o niemożności wykonania wyroku śmierci. Narrator jest lekarzem, można by powiedzieć, że to taka wersja Watsona, który relacjonuje, że właśnie w tym miasteczku przy. W wielkiej elektrowni. Ja niedaleko ze swojego do domu rodzinnego też mam gigantyczną elektrownię, więc tutaj klimat potęguje się. Skazany na śmierć morderca przychodzi do sali, zostaje przypięty. No i ku zdziwieniu wszystkich wszystkim specjalistom on nie umiera. A dlaczego nie umiera? No dlatego właśnie, że tutaj mamy świetnie dowcipny opis, mamy tutaj dowcipnie opisany spór pomiędzy naukowcami, gdzie znajduje się jeden Niemiec argumentujący, że zwiększenie mocy prądu niekoniecznie może spowodować śmierć. No bo doszły nas słuchy, że właśnie nie do końca dobrze się sprawuje to krzesło elektryczne. Niemiec argumentuje, że przecież jeśli on napije się kieliszek whisky, to robi się pobudzony, a z każdym zwiększeniem dawki robi się coraz bardziej rozlazły, aż w końcu pijany i niemożliwy do życia. A więc zwiększenie dawki prądu, według niego, nie będzie skutkować pewną śmiercią, tylko wręcz przeciwnie. Oczywiście wszyscy go pomijają milczeniem, przegłosowują i kiedy dochodzi do wykonania wyroku śmierci, okazuje się, że morderca jest żywy. Jest to krótkie, dziesięciostronnicowe opowiadanie. Nie wiem, czy tylko mnie Los Amigos kojarzy się z Los Angeles, ale tutaj jest Wielka Brytania. I to dowcipne opowiadanie jest takim, można by powiedzieć, genezą stworzenia nie supermana, nie superbohatera, ale właśnie super przeciwnika, super szwarc charakter, gdyż tutaj pod wpływem zwiększenia dawki prądu okazuje się, że ten człowiek robi się coraz mocniejszy, aż w końcu wręcz nieśmiertelny. Próbują go powiesić, co też się nie udaje, no a śmieje się właśnie ten, można by powiedzieć, taki przebiegły na swój sposób naukowiec który teraz mówi, że macie to czego chcieliście nie będziecie mogli go zamordować ani zabić, powstrzymać przez najbliższe stulecia być może będziecie musieli go trzymać, tego mordercę w więzieniu i będzie waszym utrapieniem ale nie chcieliście mnie słuchać Ha ha. ha. jest to dosyć komiksowe powiedzmy i sympatyczny przerywnik w tomie i granie z duchami a ja pozdrawiam a ja kończę tę wstawkę, gdyż zbliża się kraina październikowa, nagrywana wstawka 28 września na we werandzie, kiedy pada kropi deszcz i zbliża się październikowa kraina, który to zbiór opowiadań był pierwszym z serii Biblioteczki Grozy, jak, po jakiej sięgnąłem teraz już niewiele pamiętam i nie wiem kiedy do niej będę wracał bo Ray Bradbury wychodzi w wznowieniach jako kraina Greentown to jest inna seria choć też tam są elementy grozy jakie pojawiały się w krainie październikowej Ray Bradbury wychodzi ponownie na powierzchnię, co mnie bardzo cieszy a żeby nie wspominać o kronikach marsjańskich które są raczej z science fiction związane więc kończymy tę wstawkę, bo ktoś tutaj na ulicy zaczyna krzyczeć. Jest to jakaś młoda dziewczynka, ale nie będę wychodził sprawdzać, czy jest bezpieczna. Bo tutaj elektrownia działa bardzo dobrze. I kominy widać na wyciągnięcie drogi. Na wyciągnięcie ręki. Drugi listopad... I 24:20. Właśnie mija Wigilia Wszystkich Świętych. Cmentarze są zamknięte. Dzisiaj siedzieliśmy w domu i kończyłem czytać kolejne opowiadanie pod tytułem Historia Brunatnej Ręki. Zacząłem je czytać w wannie w Halloween i skończyłem dzisiaj i od razu dla Was relacjonuję tę jedną ze banger. to jest dla mnie cios szybkie, krótkie, mocne opowiadanie biorę herbatkę w dłoń kto o tej późnej godzinie jeździ na ulicy? Jestem na dworze 7 stopni Celsjusza i wychodzę na ganek tutaj akurat jestem u rodziców Będziecie słyszeć odgłosy jesieni Wszyscy już poszli spać zmęczeni Ja dzisiaj też po migrenie, zmęczony Ale wieczorem jak zwykle nabieram energii Tym bardziej jak skończyłem ostatnią stronę Opowiadania The Brown Hand, Czyli właściwie brunatna ręka Sam tytuł przywołuje nam na myśl już najlepsze lata Hamera Opowieść o morderczej ręce Zastanawiamy się ale powolutku, opowiadanie iście szerlokowe, Watsonowe bardziej powiedziałbym, e, słyszycie? Trochę tych liści można zobaczyć na filmie dla patronów o szafie, w której nagrywałem wiele podcastów, ale teraz jeszcze zimy nie ma, więc powiem wam, że narratorem tego opowiadania jest pewien wiejski lekarz, którego imienia co ciekawe nie znamy, jeśli dobrze pamiętam, ale skupiamy się na postaci wuja Sir Dominika, znakomitego chirurga, który w swojej młodości wyjechał do Indii i tam niesamowity majątek zdobył właśnie w swoim fachu. Indie Bombay. Tam Wuj Dominik dorobił się majątku i na stare lata wraca do hrabstwa Wiltshire, gdzie kupuje bogaty, drogi dwór, gdzieś na skraju jakiejś doliny, klifów, aby zamieszkać i odpocząć, gdyż co jak co ta praktyka go trochę psychicznie zrujnowała. Świetne pierwsze trzy strony z jednej strony, no, trzy strony z jednej strony pokazujące nam historię wuja, a zarazem tereny Anglii i przyrodę. To się rzadko zdarza, żeby zrobić opis przyrody i jednocześnie akcję osadzić. Gdyż tutaj mamy element niepokoju wprowadzony poprzez oczekiwanie głównego bohatera na spadek. Wiadomo, że wuj jest bezdzietny i wzywa po kolei wszystkich z rodziny. No, podejrzewają, że na testowanie. Komu by tutaj przepisać spadek? A co ciekawe, nasz główny bohater zostaje zaproszony bez swojej małżonki. Takie fopa nie nastraja nas pozytywnie do tego co może nastąpić? Jednak, mimo wszystko, ten główny bohater, narrator, wiejski lekarz, decyduje się pojechać do wuja, pomimo tego fopa, gdyż może czekać go spadek. Jednakże, spadek, znaczy wuj jeszcze żyje, ale jakieś pieniądze, albo jakaś posada, albo w testamencie może zostanie to dla niego zapisane, więc mimo wszystko razem z narratorem wybieramy się do tej posiadłości. Kominek, śniadanie, noc, sen, gościmy, to wszystko jest świetnie opisane na 15 stronach i co się okazuje? W tym opowiadaniu igranie z duchami pojawia się kolejny duch. Jak pamiętam, bo nagrywam to właśnie na początku listopada 2020, to poprzednie opowiadania właśnie igrały z ideą duchów. Coś, co początkowo wydawało się duchem, rozwiązywało się jako zjawisko całkowicie naturalne. Podobnie jak u Sherlocka Holmesa. Więc tutaj ten nasz Watson, może to Watson był... Podczas nocy w tym dworze u wuja doznaje zjawiska, pojawia się pewien duch, duch bez rąk i ten duch go straszy. Oczywiście wcześniej mieliśmy rozmowę tego wuja z siostrzęcem swoim, który go przepytywał, czy aby na pewno on się nie boi nocować. Tutaj w tym miejscu, nie, nie, nie, nie, w ogóle nie, wuju. Ja jestem twardo stojącym człowiekiem na nogach i żadne głupoty mnie nie straszą. Rzeczywiście facet, narrator jest twardy, ale obserwujemy to zjawisko. Jakiegoś hindusa. Widzimy ducha hindusa. I właśnie tutaj się zaczyna nasza intryga. Będę spoilerował to opowiadanie do końca, opisywał je, aczkolwiek jest to tak proste i świetnie napisane, że nawet spoilery nie powinny wam zabruździć lektury, gdyż dowiadujemy się teraz o historii, skąd wziął się ten duch. I ten duch właśnie prześladuje wuja na starość. Sir Dominik nie może po prostu spać ze swoją małżonką. Tak, lokaje, służba, jego rodzina nie może funkcjonować, dlatego szuka, szuka pomocy gdzieś. Dlaczego ten narrator miał mu w jakiś sposób pomóc? Nie wiem. Może dlatego, że jest młodszy i spojrzy z nowej strony na te wydarzenia. I teraz, skojarzenie, jakie miałem, jest to totalnie hammer, film z lat 70. Hmm. Oczywiście, jeśli chodzi o obrazowanie w mojej wyobraźni, bo to jest starszy tekst. Widzę ekranizację tego rodem z Antologii Grozy. Przepraszam, ale nie pamiętam teraz nazwy. Antologia Grozy coś z stylu Tales of Terror z lat 70., gdzie mieliśmy podobne klimaty właśnie gdzieś w Indiach. Może ktoś z widzów, słuchaczy zna, scena jest tam jak jakiś fakir hipnotyzuje węża w takim worku, w, takim, w takiej misie i ten wąż jest uśpiony. Antologia, nie pamiętam co to było, Kiedyś leciało to na Universal Channel na kablówce, świetna antologia. I właśnie ekranizacja tego tekstu w takiej krótkiej, 15-minutowej, 20-minutowej formie odcinku byłoby rewelacyjne. No dobrze, ale teraz ci, którzy nie przeczytają, no to opowiemy, jak to się kończy. Przypomnę tym wszystkim, którzy już są pole, którzy świetnego jak do tej pory tomiku. Otóż, swego czasu w Indiach, w Bombaju... Nasz wuj, znakomity chirurg, odciął rękę pewnemu hindusowi. Dlaczego? No dlatego, że wdarło się zakażenie i to była jak najbardziej pomoc. Jednak ten hindus był uparty, gdyż wierzył, że po śmierci ciało ludzkie musi być w jednym kawałku. Nie tak jak te liście tutaj które są bardzo już żółte, pomarańczowe, niczym najpiękniejsza jesień Polska, nasza złota uwielbiam jesień. Jestem właściwie takim jesieniarzem, można by sparafrazować nowe, popularne słowo jesieniara. Jestem jesieniarem, jesieniarzem jestem. Jeszcze przez rzad skropką, oczywiście pisane. Hindus, pomimo, że uratowano mu życie, umiera bodajże chyba w jakimś pożarze zginął. Jednakże Sir Dominik, który musiał przekonać tego człowieka, aby mu pomóc, jak to bywa, musiał go oświecić, że to mu na pewno pomoże, pół żartem, pół serio, jak pisze narrator, powiedział mu, że okej, okay, pomogę ci, ale w zamian wezmę tę rękę ze sobą. Co jest dziwnym zabiegiem ze strony Sir Artura Conan Doyla tym razem, gdyż ten człowiek pytał o pieniądze, Tak, że on jest biedny, ten Hindus, ten Hindus taki biedny, on nie ma czym zapłacić. I początkowo Dominik mówił, że on to zrobi za darmo, ale nie, nie, nie, tamten coś chciał. No to on Pomyślał sobie, że weźmie sobie tą rękę po odcięciu i będzie miał w słoju, jako eksponat do dalszych badań, do nauki innych chirurgów. W formalinie będzie to zaklajstrowane na przyszłość. No to dobrze, ale Hindus mówi, że jednak po śmierci, jak on umrze, to chce, żeby pochować tą rękę razem z nim. Ręka będzie bezpieczna, będzie w formalinie, więc tak więc zgadza się no i teraz następuje właśnie gdzieś śmierć Hindusa następuje pożar tego mieszkania w którym przebywał w Indii właśnie Dominik i ręka wraz z innymi eksponatami zostaje utracona i właśnie po latach jak już na emeryturę Sir Dominik wraca do Anglii do Wiltshire w hrabstwie brakuje tej ręki i tam zaczyna dopominać się o swoją utraconą dłoń duch zmarłego hindusa. Co można zrobić? Czy to jest prawdziwy duch? Czy to jest coś innego? Nie wiemy, nie wiemy, ale główny bohater, narrator bierze sprawę w swoje ręce i próbuje robić cokolwiek. Wraca do swojej rodzinnej wsi, gdzie jest lekarzem, mówi – potrzebuje rąk do pomocy – tutaj zmarł jakiś czarnoskóry facet, któremu odcięto ręce, czy są jeszcze te ręce? tak, biorę tą rękę dobra, potrzebuję, tu pociągiem jedzie, tam wraca z powrotem do wuja akcja, naprawdę się toczy szybko dobra wuju, daj mi tutaj teraz możliwość przespania jeszcze raz w tym, w tym pokoju, gdzie przychodzi ten hindus i hindus przychodzi widzi, jest ręka jest ręka w formalinie a ten główny bohater, narrator tak spogląda spod kołdry, bo nie mógł zasnąć. On przez to wszystko wpadł w bezsenność. Okazuje się, że hindus, a właściwie duch hindusa, zaczyna krzyczeć, wyć, jest wzburzony, a już sięgał po tę rękę, coś jest nie tak. No i myślimy sobie, kurczę, no tutaj powinno się właściwie już skończyć opowiadanie tego typu, takie opowiadanie z resztykiem, no lekarz przychodzi, daje tą rękę i właściwie duch zaznaje z pokoju. No wiele takich tekstów by się już skończyło w tym momencie, a tutaj twist robi nam Conan Doyle i to jest rodem z entego opowiadania o Sherlocku Holmesie i Watsonie, lekarzu. Okazuje się, że pomylił ręce, że ta odcięta ręka to była prawa, a on mu przeniósł lewą rękę. No i ponowna podróż do tego szpitala i zabranie tej drugiej jednak ręki do pary, okazuje się, że udało się powstrzymać tego ducha. I wszyscy zaznali spokoju i w nagrodę ten narrator zostaje obdarowany dobrą posadą w tym, w, tym, w tym hrabstwie u wuja. Wuj zmarł już w spokoju po pewnym czasie, a narrator przejmuje pieczę nad tym um, dworem wielkim i może sobie żyć tam w spokoju ze swoją żoną. Jest to opowiadanie, które zaskakuje swoją prostotą i krótką formą nic dodać, nic ująć. Wspaniale się to czyta. Jest to oczywiście palpowa rzecz, jednak z pewnym zaskoczeniem, tym bardziej w kontekście całej pozostałej antologii. Zauważcie, że to jest chyba pierwsze opowiadanie, w którym pojawia się prawdziwy duch. I ja poprzez sam układ tomiku nie wiedziałem, co tutaj oni wymyślą. I właśnie może też dlatego w tym kontekście, czytając po kolei, Dobrze się to sprawdza. Ominąłem co prawda 249, opowiadanie dłuższe, no ale może mi to zrobiło właśnie na dobre. Świetnie się bawię z tym wydaniem. I ciekawi mnie, co będzie następnym tekstem. Właściwie chodzę tutaj po ogrodzie, chodzę po tych liściach i mam w kieszeni tę książkę, a następny tytuł to jest Igranie z ogniem, Playing with Fire. Też króciutkie opowiadanie, 15 stron, więc może jeszcze dzisiaj przeczytam, no bo jest okres Halloween skończony, ale przestało padać. Jest ciepło, 7 stopni, no Opowieści z dreszczykiem to coś w sam raz na jesienną porę. Tymczasem już kończę i do usłyszenia w następnej wstawce. Nie mogę. Nie, właściwie to chciałbym sprawdzić, czy gdzieś może ten tekst nie został zekranizowany. To jeszcze powiem pasowałoby do serialu Roda Serlinga Night Gallery, gdzie on właśnie już w kolorze ekranizował czasami Trzy opowiadania w jednym odcinku. To była antologia, właśnie serial, który zakładał ekranizację czasami Lovecrafta, czasami tekstów Serlinga ale w kolorze, bardziej palpowo niż w Twilight Zone czasami dostawaliśmy chyba nawet po cztery opowiadania w trzydziestu, 30... no nie chcę, nie pamiętam ale było tak, że był jeden tekst zekranizowany drugi tekst i pomiędzy czasami było na przykład dwuminutówka to było pewne takie serialowe nowum i właśnie też w w Night Gallery też chciałbym zobaczyć brązową rękę. No nie wiem, muszę przeszukać na MDB, ale to zobaczymy, zobaczymy. Kończę, bo kończy mi się karta. Witam w kolejnej wstawce Nagrywanej Żółtej piwnicy Co to gra? Demonic, aim, now That's what I call Halloween Spokojnie, to nie żaden potwór To tylko ja siorbę herbatę I dwa opowiadania w tej wstawusi następne dwa krótkie teksty gdyż czyta mi się to doskonale ten zbiór chyba jest lepszy od poprzedniego zbioru Artuna Conan Doyle'a bierzemy na warsztat dwa teksty 15 stron i 5 stron to się czyta jak zbicza trzasnął, jest drugi listopad wieczór więc nagrywam to tuż po poprzedniej wstawce i jedziemy z pierwszym opowiadaniem pod tytułem Igranie z ogniem, a potem przejdziemy na chwilę do uchylonej zasłony. Jednakże dlaczego nagrywam to w piwnicy, która jest dobra do celów sensu spirytystycznego? Zimna, znaczy właśnie jest gorąca, szczerze mówiąc, ale odseparowana od każdego innego pomieszczenia. Dlatego, że tutaj jakby dwa teksty, które przedstawię Wam w ekspresowym skrócie są bardzo, ale to bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie. I właściwie nie ma tutaj za bardzo co dodać, pomimo, że pierwsze igranie z ogniem to jest chyba nawiązujące do tytułowego igrania z duchami. Ponieważ Playing with Fire opowiada historię spotkania kilku znajomych przy stoliku, gdzie przeprowadzają seans spirytystyczny i wywołują pewnego ducha, który to seans przeradza się w coś bardziej nieprzyjemnego. Znaczy, wymyka się spod kontroli. Pojawia się jakaś bestia. To jest całe 15 stron. To jest początek seans, kończy się sens i, i tyle pojawia się jakiś gość Francuz przypadkowy, który coś miesza właściwie nie mam co tutaj za bardzo streszczać bo fabuła po prostu pokazuje mniej więcej jak taki seans wygląda chociaż to jest kolejny tekst w którym pojawia się rze rzeczywisty duch a nawet podkreśliłem sobie w samej książce następuje ciekawa rozmowa z duchem. Henry James, co ja mówię, jaki Henry James. Henry James to był w poprzednich odcinkach Biblioteki grozy. Arthur Conan Doyle pokazuje nam, można by powiedzieć, świat za światów, jak widzą go duchy, przez pryzmat ducha. Duch relacjonuje ten świat w krótkim dialogu gdy, gdy ten duch się już zjawia to oni zadają mu jakieś pytania no i tutaj właściwie najciekawsze dla mnie, bo to, to jest dla mnie takie 5 na 10 te dwa teksty, które teraz będą ale przytoczę wam właśnie trochę inne spojrzenie na świat duchów który może się jakoś właśnie wiązać z tymi wszystkimi filmami typu Szósty Zmysł albo Inni z Nicole Kidman, gdzie jakby okazuje się, że duchy mają też swoje codzienne życie i tutaj właśnie duch opowiada. Czym się zajmujecie? Pytanie skierowane do ducha. Mówiłem już, że żyjemy w całkiem odmiennych warunkach. Ciężko pracujemy nad własnym rozwojem i nad rozwojem innych. A czy jesteś duchu zadowolony, że do nas dzisiaj przybyłeś? Owszem, o ile z mojej wizyty wyniknie coś dobrego. Widzicie, tutaj duch jest zatroskany, żeby czynić dobro. Więc twoim celem jest czynienie dobra. To jest cel każdego życia na każdej płaszczyźnie. Dalej go pytają, czy w twoim życiu istnieje ból? Nie. Ból jest cierpieniem ciała. No a ból psychiczny? Owszem, bo każdy może być smutny czy zaniepokojony. Czy spotykasz przyjaciół, których znałeś na ziemi? Niektórych. Tylko tych, których lubię. I teraz pojawia się to niezwykle ważne pytanie. Czy mężowie spotykają swoje żony? Jaka jest odpowiedź ducha? Tylko ci, którzy je szczerze kochali. A inni są sobie obcy. Tak więc słuchajcie, no, po śmierci spotkacie tylko naprawdę tych, te, te, te żony, które naprawdę kochaliście. No więc jakby się wtedy dowiecie, czy to była prawdziwa miłość, jak je spotkacie. Czyli musi istnieć między nimi więź duchowa. Czy słusznie postępujemy organizując ten seans? No bo tu się pojawia właśnie po co oni organizują ten seans. Czy Pojawia się pytanie... Czy to jest jakby wkurzanie duchów? Czy to jest właśnie igranie z duchami łamane przez ogniem? A odpowiedź ducha jest taka, że jeżeli robicie to w dobrej wierze, no to po co teraz pytanie, jak powinien wyglądać sens spirytystyczny przeprowadzony w dobrej wierze? Więc na czym polega zła wiara? Duch odpowiada, że jest podyktowana ciekawością i lekkomyślnością. Czy to może być szkodliwe? Może wywołać siły, nad którymi nie ma się żadnej kontroli. Siły będące dopiero w stadium rozwoju. Mówisz, że są one niebezpieczne, ale dla ciała czy dla umysłu? Niekiedy dla obu. Czy jeszcze jeszcze ostatnie jest pytanie? Czy w waszym świecie odprawiacie modły? Wszyscy powinni się modlić na każdym świecie. Dlaczego? Bo to dowód uznania sił, które nas przerastają. Nie dysponujecie pełnią wiedzy? Mamy tylko wiarę. Pytanie na, na temat religii: że te duchy też wyznają różnego rodzaju religie. Więc jakby tutaj jest, mamy możliwość zajrzenia w ten świat duchów. Schylę się, bo mi karta wyleciała jako zakładka. Karta z Score Bridge, czyli z punktacją do Bridge'a, której używam jako zakładki, która to nota będę karta wędruje od jednej biblioteczki grozy do drugiej na okładce tej karty mam golfistów. Właśnie w klimacie wieku XIX. No kończy się to po prostu nijak. To jest po prostu opowiadanie o sensie spirytystycznym 5 na 10. Takie ni ziębi, ni parzy. A ciekawsze może jest opowiadanie albo tekst, który można by w gazecie wydrukować. Pięciostronnicowy dosłownie. Tekst pod tytułem uchylona zasłona through the veil, czyli przez zasłonę i o czym to jest te pięć stron które nie chciałbym w ogóle streszczać to jest o pewnej parze która z okazji jakiejś tam swojej rocznicy jedzie do rzymskiego fortu w Newcastle ten fort ma wykopaliska tam odbywają się wykopaliska i mają możliwość zajrzeć, zobaczyć jak pracują Architekści... Ar, jak się nazywają ci, co wykopują? Archiwiści. Zapomniałem słowa. Archeolodzy, no. Arche mają okazję zobaczyć, jak archeolodzy wykopują różnego rodzaju naczynia, ciekawostki. Wracają do domu po takiej przygodzie, powiedzmy. I ten mężczyzna ma dziwny sen. I ten dziwny sen tuż po przebudzeniu opowiada swojej partnerce i okazuje się, że w tym śnie przyśniła mu się właśnie ona, ale w tamtych rzymskich dawnych czasach. Jako, można by powiedzieć, trochę inny człowiek wynika z tego, że miłość, którą oni mają w Anglii, ona wcześniej jakby była możliwa też w innym pokoleniu, być może to było ich poprzednie wcielenie właśnie, w ten sposób oni przeżywają jakby em, no takie doznanie trochę ze świata y, duchów. Chociaż tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że to nie jest w ogóle horror, tak? bo tutaj nie ma nadprzyrodzonego elementu, tylko ten dziwny sen. Więc jakby ten dziwny sen, no, każdemu może się przyśnić, ale po tym śnie oni już jakby nie eksplorowali tych, tych, tych ruin. Autor puentuje to takim stwierdzeniem, że teraz mogli spojrzeć na swój los z szerszej perspektywy. 5 na 10, no to jest taki tekstik, który ni ziembi, ni parzy. Ja go w ogóle przeczytałem teraz już drugi raz, bo skusił mnie właśnie swoim króciutkim metrażem, ale czasami mam tak, że jest jakiś zbiór opowiadań. Widzę... O matko, o matko, jaka się skrzała! Widzę, że jest coś krótkiego, no to biorę, żeby raz, dwa, trzy przeczytać i w tym przypadku nie polecam. Nie polecam, bo to może zniechęcić, bo to jest bardzo neutralny tekst. Tu, tu, tutaj nie ma się do czego doczepić, ale to jest takie jak, jak, jakaś czytanka w podręczniku do historii, powiedziałbym. Przechodzimy do następnej wstawki. Właściwie kończymy naszą, naszą wizytację w różowej piwnicy pomarańczowej. Skóra, co się z tobą dzieje? Żółta piwnica. Myślę, że dzisiaj też będę to kończył i czytał. Trzy opowiadania nam jeszcze zostały. Ja tutaj sobie ostrzę pazurki na obiekt numer 249. Przeczytam to na koniec, bo to jest najdłuższy tekst. I chwalił go sam Kipling. Ten, który napisał Księgę Dżungli. Więc podoba mi się jeszcze ten poprzednie zakończenie. W ostatnim przypadku list zaadresowany na nazwisko Williama Markhama, zamieszkałego w Albany pod numerem 14, pomógłby rzucić światło na to, co wciąż stanowi dla nas mroczną tajemnicę. Jeżeli tego nie nagrywałem w poprzedniej wstawce, to tutaj powiem, że kwestia opowiadania właśnie... Igranie z ogniem. A, nie, nie, nie, nie, nie. dobrze, dobrze, to już mi się w głowie miesza całkowicie. E, tak, jeszcze wracam właśnie do igrania z ogniem, które kończy się bardzo ciekawą klamrą, gdyż w wielu tych narratorów u Doyla nie jest przedstawionych. Czyli to jest no, narrator, który jest uczestnikiem, ale nie wiemy jak on ma na imię, jak się nazywa. E, jest taki trochę, no może narrator duch metaforycznie mówiąc. Ale to jest normalny uczestnik. I tak samo jest w igraniu z duchem. To jest jeden z uczestników tego sensu spirytystycznego. Ostatni akapit tego tekstu to właśnie świetne przedstawienie owego narratora, który mówi, że to wszystko wydarzyło się 14 kwietnia ubiegłego roku na ulicy tu, tu, tu i tam i tam. Opisuje zatem to, co sam widziałem. I tam jeszcze ktoś tam ten, ten, ten, ten, ten, ten nie jest wykluczone, że wiecie o okultyzmie więcej niż my i możecie nas poinformować o innym podobnym zdarzeniu. Więc jakby narrator bezpośrednio zwraca się do czytelnika, że jeżeli wy coś wiecie, tak, że to nie jest wykluczone, to możecie nas poinformować, tych miłośników, powiedzmy, sensów spirytystycznych, o podobnym wydarzeniu jeżeli macie taką wiedzę albo przeżycia, to w tym ostatnim przypadku list zaadresowany na nazwisko Williama Markhama, zamieszkałego w Albanii pod numerem 146M, pomógłby rzucić światło na to, co wciąż stanowi dla nas mroczną tajemnicę. Jak ja to przeczytałem, to pierwsze wrażenie miałem, ale zaraz, co tutaj, o co chodzi? Czy ja czegoś nie zrozumiałem? Nie. To jest po prostu właśnie odkrycie danych, nazwiska i imienia narratora, który informuje nas, że jakby coś to czeka na tego typu informacje i możecie mu przysłać jakiś list, żeby on kolejną historię w stylu opowieści z reszczykiem przekazywał dalej. Przedstawienie narratora na samym końcu. Jeżeli coś takiego było, to nie wiem, ale to jest dosyć pomysł przewrotny, zaskakujący, piękny, piękny pomysł w tym, w tym całkowicie zwyczajnym opowiadaniu. No bo zwykle jak w tych opowieściach z resztykiem Lovecraft czy... Ktokolwiek. Machen pisze to Mieszkałem tutaj za losami, za górami. Daleko gdzieś w kamienicy w New Hampshire wynająłem czynszową kamienicę w zimnie u Lovecrafta. Przyszedłem tam na studia. Od razu się przedstawia zwykle na początku narrator. A u Edgara Alana Poe teraz nie pamiętam, też chyba podaje jakieś imienia i nazwiska. U Poego jedno jest w ogóle, że jest w tytule. Więc tutaj bardzo ciekawy manewr, warty odnotowania. A ja kończę i wychodzę dalej eksplorować biblioteczkę grozy. Ostatnie dwa opowiadania streszczam i recenzuję hurtem. Podobnie double featureowo połączyłbym, jak do tego doszło. Dosłownie czterostronnicowa relacja z wypadku samochodem. Conan Doyle opisuje czasy jeszcze, kiedy samochód był nowinką i właśnie nieszczęśliwy wypadek powoduje pojawienie się duchów. Jesteśmy w samym centrum pędzącego na zatracenie bolidu, który spada w przepaść, główny bohater, narrator umiera spotykając na swojej drodze duchy. Powiedziałbym, że ciężko to zaspoilerować, choć właśnie przed chwilą to zrobiłem, ale tutaj chodzi właśnie o sam opis akcji. Opis sytuacji skazanej na porażkę. Gdyż od samego początku wiemy, że czytamy zapiski medium. Więc skoro medium konfrontuje się z duchem, to my wiemy właśnie, że to jest już relacja kogoś martwego. Krótkie opowiadanie, jakie mogłoby się ukazać w gazecie do przeczytania w tramwaju. I końcowa rzecz to Bestia z Broca's Court. The Belly of Broca's Court. Krótki tekst ponownie, który wchodzi na ramy sportu na arenę sportową, arenę potyczki bokserskiej. Ja za sportami nie przepadam, jeśli chodzi o obserwowanie. Wolę uprawiać sport, aczkolwiek boks byłby na jednym z ostatnich miejsc. <grych> Natomiast czyta się to znowu jak z płatka. Z tego powodu, że zastanawiamy się, gdzie pojawi się ten element nadnaturalny, bo już wiemy, że w tej drugiej połowie tomiku już duchy właściwie są na porządku dziennym. Oczywiście Londyn, a potem wiejskie tereny pod Londynem. Ambitny bokser, który chce zmierzyć się z innym bokserem i gdzieś słyszymy legendę o tytułowej bestii. Bestii, czyli niepokonanym bokserze, który no coś z nim jest nie tak. No on ma potłuczoną głowę, właściwie ciężko chyba go spotkać i możliwość umówienia się z nim na potyczkę jest swoistym wyróżnieniem. Co ciekawe, to ten bokser, bestia ubrana jest dosyć elegancko dopiero kiedy ściąga nakrycie głowy okazuje się, że ma właściwie odłupane połowę głowy i następuje walka powiedziałbym że to proste opowiadanie w jakimś sensie romansuje z pomysłem na bestię Baskervillów, czyli długi tekst o Sherlocku Holmesie, gdyż tutaj jakby jest zastanawiająca natura owej bestii, tego boksera. Czy on jest żywy, czy on jest martwy? Czy on pochodzi ze świata umarłych? Czy to jest legenda? Czy sami um, uczestnicy walki podkręcają klimat i podkręcają siebie, postrzegając go jako legendę? Na to pytanie odpowiecie sobie już sami, bo ja zapomniałem e, od wczoraj e, właściwie o tych szczegółach. Mm -hmm. Proste, bardzo proste opowiadanie, Obydwum tekstom dałbym 5 na 10. A na koniec, prawdziwy koniec, zostawiłem sobie opowiadanie ze środka zbioru, chwalone przez samego Kiplinga, czyli obiekt numer 249. Kończę tę wstawkę o drugiej w nocy. Mamy już 5 listopad, a ja zabieram się za 30-stronicowe opowiadanie. Do usłyszenia za chwilę. Witam w ostatniej wstawce podsumowującej zbiór igrania z duchami. Tutaj miałem zacząć nagrywać na koniec o pozostałym opowiadaniu ze środka, czyli obiekcie numer 249. Niezły miszmasz mi się zrobił, gdyż czytałem je dosyć długo i właściwie najbardziej zachwycałem się tym opowiadaniem z całego tomu. Tuż przed wzięciem mikrofonu do ręki zrobiłem research, którego wyjściem był encyklopedia Wikipedia i spory artykuł na temat tego opowiadania, co mnie zdziwiło. Ale przede wszystkim trafiłem na dwie strony, które tutaj trzeba wspomnieć, bo ja zawsze narzekałem na brak chronologii, na brak Dat podawanych przez CIT. I teraz się wyjaśnia, gdyż te opowiadania w tym tomie nie są chronologicznie ułożone. E, otóż, lot numer 249 to opowiadanie z roku 1892. I skąd ja mam te informacje i polecam Wam koniecznie zajrzeć na e, źródło, czyli na stronę, którą teraz podaję, mianowicie artur konan myślnik, myślnik, Jest to chyba największa e, encyklopedia o Arturze Konanu Doylu i o wszystkich opowiadaniach, również tych grozy, które napisał poza uniwersum Sherlocka Holmesa, ale także to zbiera całego Sherlocka Holmesa, profesora Challengera i inne opowiadania rozproszone. No a przede wszystkim to nie są tylko linki do oryginalnych tekstów, ale przede wszystkim do obrazków i do zdjęć. Do zdjęć, do skanów oryginalnych gazet, m.in. The Strand Magazine, w których się to ukazywało i do ilustracji. A to jest bardzo smaczny kąsek. Ilustracje do Sherlocka Holmesa były wydane w Polsce w, w trzech tomach, znaczy jako dodatek do opowiadań zebranych, jednak w bardzo malutkich m, kopiach, m, reprodukcjach a tutaj mamy nie tylko te oryginalne, ale także późniejsze. I co ciekawe, no, każde to opowiadanie było opublikowane raczej w gazecie początkowo i omawiany, te, znaczy omawiany, ja go omówię jeszcze osobno, w osobnym podcaście, bo tak postanowiłem, że obiekt numer 249, który był chwalony przez samego H.P. Lovecrafta, wymieniony obok Kapitana Gwiazdy Polarnej, jako dwa opowiadania, które Lovecraft wyróżnia zdecydowanie, to chcę powiedzieć na jego przykładzie, że można zajrzeć na tę stronę i jest w przypadku tego opowiadania edycję, czyli gdzie to zostało wydane i okładki. I okładka, którą znacie z Polski, Taki potwór, taka mumia. To jest właśnie mumia nawiązująca do tego tekstu. Tu są bardzo ciekawe ilustracje, na przykład z oryginalnego Harper's Monthly Magazine, bo oryginalnie to się ukazało w Harper's Monthly Magazine z sześcioma ilustracjami Williama T. S. Medleya I one tutaj właśnie są. I też jest ta wersja mumii, w jego interpretacji inna wersja, nie ta, ale tej mumii jest tutaj teren pokazany angielski w którym dzieje się to opowiadanie kamienica no a jako, że to nawiązuje opowiadanie po części do Edgara Alana Poe jak niektórzy krytycy się powołują to opowiadanie być może inspirowane e, morderstwem przy Rue Morgue obrazki są klimatyczne samo opowiadanie również. Na tej stronie zobaczycie również obrazki z 1898. Jakieś francuskie. Antoine Marie Reynold in La Lecture. Francuskiego ilustratora, który właśnie zrobił do tego tekstu bardzo ciekawe opowiadania takie bardziej egipskie, jasne, kolorowe, nie? A także późniejsze opowiadanie, gdzie jest mumia zupełnie inna taka chuda, może bardziej komiksowa ilustracje z 1906 roku no i w ogóle wypadałoby, żebym ja przeczytał ten tekst, zbior ten, ten, ten tom jeszcze raz i informował Was o tym, z którego roku pochodzi każde opowiadanie i wyłapywał ciekawostki. I to samo tyczy się poprzedniego zbioru Artura Conan Doyle'a czyli Dziwnych Zjawisk, gdyż no wreszcie znalazłem stronę, gdzie wszystkie opowiadania Artura Conan Doyla są rozpisane. Druga strona, jeszcze taka ciekawa w miarę, drugą stroną, którą chciałbym wymienić, to strona Encyklopedia encyklopediafantastyki.pl gdzie właśnie mamy no, skromniej to zrobione, ale co ważne z zaznaczeniem gdzie, jakie opowiadanie zostało w Polsce po polsku opublikowane i to jest ważne, bo mamy tutaj skrócony spis wszystkich tekstów Doyla, ja widzę, że to jest chyba na bazie Wikipedii zrobiona encyklopedia fantastyki silnika, na, na bazie silnika Wikipedii no i tutaj mamy Sherlocka Holmesa, wszystkie zbiory i opowiadania same w sobie wypisane od 1879 i na tym spisie mamy poszczególne opowiadania wyróżnione, czy to było opowiadanie w igraniu z duchami, czy w dziwnych zjawiskach. A do tego jeszcze dochodzą na przykład takie mm, drobinki jak 17 podniebnych koszmarów, gdzie okazuje się pierwszy raz tam było opublikowane opowiadanie z 1913 groza, groza Przestworzy, więc też opowiadanie Grozy, które pierwszy raz po polsku się ukazało tam pod redakcją Kinga, i Bewa Vincenta, bardzo, bardzo ciekawe właśnie, to jest pierwsze miejsce, gdzie mogłem to przeczytać, no i trujące pasmo, też w Polsce było wydane, to jest nawet trzykrotnie. Więc dziwnymi drogami chodzą te poboczne utwory Doyle'a, gdyż to trujące pasmo jako science fiction zostało wydane w 59, potem znowu w 1991 i w 97. Książka zawiera dodatkowo dwa opowiadania. Trujące pasmo. Trujące pasmo, grę. Dobrze. I jeszcze mamy tajemnicę odchłani. Kwazar z 86. opublikowane w jakimś zinie Kwazar. I jeszcze mamy opowiadanie, które też było opowieścią Grozy, które było opublikowane bodajże gdzieś w coś na progu ale nie będziemy się teraz... A, tak, tak, tak, to było z profesora Challengera. W 2012, coś na progu. Nie wiem, co się stało z tą stroną, coś na progu, bo można było wcześniej ściągnąć darmowe wersje PDF-ów tego magazynu, coś na progu, również w wersji na Kindle, na, na czytnik, na komórkę. Jeśli ktoś z Was zna albo ma, to prosiłbym, żeby w linkach gdzieś jakoś dołożyć albo napisać, bo, bo ja tego szukałem i strona, oficjalny blog jest zamknięty. W ogóle całkowicie strona nie istnieje, więc jeżeli ktoś to ma, to ja bym z chęcią to opowiadanie sobie też przypomniał. Natomiast podsumowując, bo tutaj um, chcę zakończyć ten, ten, tą długą analizę każdego opowiadania po kolei i chcę poświęcić osobny odcinek na obiekt numer 249, gdyż rzeczywiście jest rewelacyjne opowiadanie ale także też trochę o nim porozmawiam z Pawłem Mateją to będzie taka dyskusja bezspoilerowa. Natomiast podsumowując moją tą spoilerową recenzję i również powiem, że mumia jest, jest znakomita, to opowiadanie jest dla mnie 9 na 10, ten obiekt numer 249, cała ta egiptomania, imperializm, motywy imperializmu brytyjskiego i właściwie to, że początek mumii, jaką obecnie znamy dzisiaj, no to wychodzi na to z mojego researchu, że to właśnie Arthur Conan Doyle jako pierwszy ożywił mumię czekajcie jeszcze nie on jako pierwszy ożywił mumię ale czekajcie na drugą część tego zdania ożywił mumię i stworzył z niej niebezpieczną postać właśnie w tym opowiadaniu wcześniej mieliśmy mumię napisaną przez pisarkę y, kobietę na początku XIX wieku powieść science fiction ale to nie była mumia, która komukolwiek by zagrażała to po prostu była mumia ale o tym wszystkim będę mówił jeszcze w osobnym odcinku, gdyż po prostu no, trzeba zwrócić uwagę na to opowiadanie, które było zekranizowane, albo właściwie zinterpretowane w antologii Tales from the Dark Side, the movie, czyli antologii opartej na serialu Tales from the Dark Side. Jak podsumuję na koniec Tom? i grania z duchami. Podsumuję go słowem, że jest to doskonały tom, aczkolwiek doczepiłbym się do tego właśnie układu, Wolałbym, żeby obiekt numer 249 był na samym końcu, jako danie główne i deser zarazem, gdyż to, co jest na końcu, czyli uchylona zasłona i granie z ogniem, jak do tego doszło, to są trzy takie krótkie opowiadanie, takie tekściki, które w gazetach były wydawane i właśnie też możecie zobaczyć, jakimi ilustracjami było to ilustrowane na stronie Arthur Conan Doyle. Com, pisane z myślnikami jest to fascynujące i na koniec wchodzi bestia z broka Court czyli yy, opowiadanie o boksie no, no właściwie o takiej bestii bo to się nazywa The Bully of Broca's Court w Polsce Bestia z Broca's Court też mamy na stronie obrazki tej bestii chociaż no, niestety myślałem, że będą bardziej horrorowe i że ta zdeformowana głowa będzie tam bardziej widoczna A tutaj mam wrażenie na tych obrazkach które oryginalnie ilustrowały właśnie ten tekst, to, to nie ma tego elementu. No i, no i właśnie czytając to po kolei, to można zakończyć to pewnym niedosytem. Ja bym przesunął mm, obiekt numer 249 na koniec, tym bardziej, że i tak nie jest to ułożone chronologicznie. Czy to jest lepszy zbiór od dziwnych zjawisk? Powiem Wam, że nie pamiętam, ale bardzo podobały mi się dziwne zjawiska, i głównym moim jakby pozytywem była różnorodność, jaka tam się pojawiała. I ta sama różnorodność jest tutaj. Wydaje mi się, że tutaj polski wydawca tak rozłożył te dwa najlepsze teksty czyli w tamtym tomie Pasożyt i ta gwiazda polarna w skrócie i tutaj właśnie obiekt 249 żeby po prostu zakupić oba tomy ale mnie się wydaje, że tak to chyba trzeba powiedzieć No, teraz jestem na bieżąco z tym obiektem i mumią Dlatego jakby no, od razu chcę powiedzieć, że, że ten tom jest lepszy, ale powiem, że są, dla mnie są chyba równe te tomy I, i wydaje mi się, że to trzeba jako całość brać i jeżeli nam się spodoba jedna część, to druga będzie dobrym uzupełnieniem, dlatego czy najpierw sięgniecie po igranie z duchami, czy po... Dziwne zjawiska, to nie ma znaczenia. Jest jeszcze zagadka Klomber, która jest takim dłuższym, dłuższą powieścią, ale jeszcze tego nie czytałem, więc innym razem o tym powiem. Ja jestem zafascynowany tym obiektem, Jeszcze były, to, to, to nawiązuje do kilku filmów takich starych, w ogóle też tym obiektem ponoć inspirował się Bram Stoker, który potem w 1902 roku wydał powieść swoją właśnie o mumii, czyli The Jewel of Seven Stars, Czyli diament siedmiu gwiazd, który to też był ekranizowany. Co ciekawe, jeszcze właśnie ten obiekt 249 wpisuje się w tą całą egiptomanię, i okazuje się, a właściwie dla mnie się okazuje może wy o tym już wiedzieliście że w tym samym roku, w którym Stoker wydał Drakule, Ukazał się e, powieść e, podobna e, pod tytułem The Beatle e, powieść e, Richarda Marsha, horror novel, czyli w 1897, e, tylko że tam zamiast jakby e, no, podobne motywy, nie, nie taka sama powieść, to nie jest ten sam przykład co z filmem Dracula, wersja Stokera Brama Stokera, już się mieszam. Toda Browninga i ta hiszpańska wersja na planie, co, co robili równolegle, ale Beatle o, o kobiecie, która zamieniała się w żuka jakiejś księżniczce właśnie z, z obcych rejonów nawiedzanej przez potwory właśnie Królestwa Wielkiej Brytanii, która, która można powiedzieć, bała się jakichś przybyszów z zagranicy, mianowicie starożytnych, starożytno-egipskich właśnie istot, które mogą się zemścić. I tutaj właśnie akurat ten, ta, ta księżniczka bodajże, jak pamiętam, mści się na jednym z członków brytyjskiego parlamentu, zamieniając się w Żuka. Tam, tam, tam jest hrabia, który zamienia się w wampira, a w tym samym roku właśnie The Beatle. Ja końcową moją ocenę daję i graniu z duchami 8 na 10. To jest bardzo lekkie w czytaniu. To jest bardzo palpowe, wydaje się. No, ale tutaj w obiekcie 249 otworzyło mi się nowe pole do researchu yy, tych tekstów Doyla, dlatego jak najbardziej będę chciał wrócić na pewno do obiektu i będę chciał ym, może, no nie wiem, czy jeszcze raz będę wracał do poprzedniego zbioru, ale do tej gwiazdy polarnej na pewno i tutaj sobie to czytając będę uzupełniał wieloma ilustracjami, jakie można znaleźć na stronie Artur Myślnik wwwkonan Pisane przez Conan i Doyle. Tak jak się to pisze jego nazwisko. Polecam wam tę stronę i jeszcze raz powtarzam ją. Na pewno nie pożałujecie. Głównie ze względu na wspaniałe ilustracje i za uporządkowaną treść wszystkich właśnie tekstów i dat coś wspaniałego i myślę, że też będę chyba sobie uzupełniał czytając kolejne teksty opowiadań Sherlocka Holmesa, gdyż właściwie to jeszcze mi został chyba jeden tom opowiadań Sherlocka Holmesa do nadrobienia. No i w polskim wydaniu co prawda są dosyć Małe ilustracje, ale podejrzewam, że tutaj jest, jest właśnie oryginalne, znaczy nie podejrzewam, no już sprawdziłem. Są oryginalne, bardzo duże, dobrej jakości kopie The Strand Magazine i tutaj też Wam za, zachęcam Was do takiej lektury opowiadań o Sherlocku Holmesie i do jednoczesnego właśnie... Sprawdzanie jak to było pierwotnie zilustrowane, bo jest to niesamowicie klimatyczne. Na dzisiaj żegnam się już z wami w tej spoilerowej analizie, może no, analizie to za duże słowo, omówieniu każdego opowiadania, no a może nie będzie wam się chciało czytać, no to wam postreszczałem. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV. no i oczywiście last but not least, albo least but not last, nie pamiętam, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, zapraszam do, właściwie, właściwie, ten podcast chyba miał polecić jako dla patronów, więc, więc właściwie nie będę zachęcał do patronowania, tylko po prostu bardzo serdecznie dziękuję. No i do usłyszenia w przyszłości.